Tu Program Trzeci Polskiego Radia jest 17-29 kwietnia. Michał Matu, skłaniam się. Serwis trójki Anna Kowalik-Brankati. Sosnowiec pożegnał Łukasza Litewkę, polityka, który pomagał innym. Łukasz Mejza wyrzucony z klubu PiS, decyzja zapadła po rozmowie z kierownictwem partii. Elektryczne busy wracają nad morskie oko, nie zastąpią jednak transportu konnego. Poseł, polityk, ale przede wszystkim dobry człowiek, dla którego najważniejsza była pomoc potrzebującym. W Sosnowcu pożegnano Łukasza Litewkę. Poseł nowej lewicy zginął w ubiegły czwartek, gdy jechał na rowerze został potrącony przez samochód. Martyna Szymczakowska. Przed kościołem pod wezwaniem świętego Joachima w Sosnowcu zgromadziły się tysiące mieszkańców. Chcieli pożegnać, jak często mówili naszego Łukasza. Brak słów. Mam tylko nadzieję, że jego idea będzie kontynuowana. Był osobą, która jest odważna, ma odwagę działać. Pierwszy raz w życiu byłam dumna, że mogę kogoś głos oddać. W uroczystości wzięły udział najważniejsze osoby w kraju. Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Głos zabrał marszałek Sejmu i partyjny kolega Łukasza Litewki, Włodzimierz Czarzasty. Był dobrym człowiekiem, kochał ludzi. Żył swoim życiem. Przyjaciel zmarłego Paweł Cys podkreślał, że Litewka zawsze myślał o innych. Kupowałeś nam kwiaty, bilety na koncerty, kiedy mierzyliśmy się z trudnościami w pracy, mimo że tobie było dużo, dużo ciężej. Łukasz Litewka miał 36 lat. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Te informacje przekazał rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Dodał, że decyzja zapadła po rozmowie z kierownictwem PIS-u i klubu. Poseł Bochenek dodał, że Łukasz Mejza nigdy nie był członkiem partii. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut przechodzi obecnie badania lekarskie. Na razie nie wiadomo, kiedy opuści szpital i jakie są jego dalsze plany, powiedział Zapraszamy do Trójki. Bartosz Bieliński z Gazety Wyborczej. Towarzyszył wczoraj Andrzejowi Poczobutowi w podróży z granicy z Białorusią do Warszawy. Przyznał, że jest skrajnie wychudzony, ale jak na to, co przeszedł, jego stan nie jest najgorszy. Wygląda tak, jak wyglądali, myślę, więźniowie obozów koncentracyjnych, wyzwalani po zakończeniu II wojny światowej. Ale mówi, że żeby nie zamarznąć w celi, musiał po prostu podejmować wysiłek fizyczny, Więc ciągle musiał się ruszać i robić pompki. I mówi, że w serii jest w stanie 140 zrobić. I to jest dobry znak. Teraz jest badany w MSWiA. Zobaczymy, co lekarze powiedzą o nim. Zostanie go był na tyle dobry, że mógł jechać z normalnym transportem, a nie karetką. Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu dokładnie 1860 dni. Zapowiedział już, że chce wrócić na Białoruś. 30 pojemników z niebezpieczną substancją odnaleziono w lesie w Bisku, Picach pod Poznaniem. W środku były łatwopalne rozpuszczalniki około 600 litrów chemikaliów. Dzięki szybkiej reakcji strażaków, leśników i policjantów udało się zapobiec zagrożeniu ekologicznemu w nadyśnictwie Babki. Gdyby doszło do wycieku tych rozpuszczalników, no to nawet istniała możliwość skażenia gleby i wód gruntowych, także ryzyko pożaru. Mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Policja zabezpieczyła ślady i materiały dowodowe. Na trasę do Morskiego Oka wracają elektryki. Od jutra Tatrzański Park Narodowy wznowi przewozy elektrycznymi busami. Będą bezpłatne dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Jak podkreśla Magdalena Zwijacz-Kozica z TPN-u, busy to ekologiczna i edukacyjna forma dotarcia w rejon Morskiego Oka. W czasie podróży uczestnicy mogą zapoznać się z ciekawostkami przyrodniczymi, kulturowymi, i historycznymi. Usługa nie ma charakteru transportu masowego, ponieważ została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o zwiększeniu dostępności Tatr dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodzin z małymi dziećmi. Powrót elektryków nie wyklucza transportu konnego. Zaprzęgi nadal będą wozić turystów. Stradivariusy, które miały zostać zrabowane przez Niemców w Polsce podczas II wojny światowej zostały odnalezione we Francji. Warte ponad 10 milionów euro skrzypce pojawiły się miesiąc temu na koncercie, co doprowadziło do wznowienia śledztwa dotyczącego ich pochodzenia. Sprawa budzi jednak kontrowersję. Stowarzyszenie z Poliają, Muzyka i Grabierze mówi o historycznym wydarzeniu. Żaden instrument o takiej wartości nie został dotąd odnaleziony, podkreśla w komunikacie organizacja, która zajmuje się tą sprawą od niemal dekady. Jej zdaniem nie ma wątpliwości, że chodzi o tzw. skrzypce Lauterbacha, nazwane od pierwszego właściciela instrumentu wykonanego w 1719 roku przez Antonio Stradivariego. Później miały one zostać przekazane Warszawskiemu Muzeum Narodowemu przez polskiego kolekcjonera Henryka Grochmana, a następnie zrabowa. Przez Niemców podczas powstania warszawskiego. Pod koniec lat 90. instrument miał trafić z Niemiec do Francji. Jak podają francuskie media, ustalenia te kwestionują zarówno obecny właściciel instrumentu, znany alzacki lutnik, jak i organizatorzy koncertu, na którym zaprezentowano instrument pod koniec marca. Możliwe, że o odzyskanie skrzypiec będą ubiegali się potomkowie przedwojennego właściciela, mieszkający obecnie w Argentynie i Austrii. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl 17.5 i e sport w trójce, Dariusz Urbanowicz Zacienamy na ręce przed wieczornym półfinałem Ligi Mistrzów UEFA w Madrycie Atletico podejmie Arsenal London faworyta typuje były reprezentant kraju Tomasz Kłos Wyrównane i dużo nie wiadomo no, Atletico jest bardzo mocne u siebie nie ma co tutaj dużo m, mówić aczkolwiek no, też potrafi przegrywać to nie jest to Atletiko sprzed paru lat, trenera Simeone. No Arsenal troszeczkę chyba zapaść ma taką, patrząc na jego pierwszą część sezonu i, i, i tak dalej, bo tych meczów troszkę niesamowitych, zwłaszcza ostatni, taka niespodziewana porażka u siebie z Bormund. Jeden do dwóch pokazuje, że będzie tej drużyny ciężka, ale uważam mimo wszystko, że Arsenal w tym meczu jest delikatnym faworytem. Pierwszy gwizdek o 21. Rewanż w przyszłym tygodniu. W drugiej parze PSG pokonało Bayern 5 do 4. A o godzinie 18.00 w Bytomiu rozpocznie się ostatni sparing hokeistów przedruszającymi w sobotę mistrzostwami świata Dywizji 1A. Przed meczem z Francją Przemysław Odrobny, ponad stukrotny reprezentant Polski, podsumowuje serię sparingów sparingi to jest na pewno dobry sygnał, patrząc na Mistrzostwa Świata zbliżające się wielkimi krokami, bo już w Sosnowcu zaczynamy tą rywalizację o awans. Mecze sparingowe dwa pierwsze z Litwą, później dwa z Węgrami, dwa ze Słowieńcami. Większość tych meczy wygranych, trener sobie testował różnych zawodników, bramkarzy, rów, różne konfiguracje. Myślę, że to napawa optymizmem przed tym najważniejszym momentem tego sezonu. Natomiast pamiętajmy o tym, że są to są tylko mecze sparingowe, drużyny są w różnej dyspozycji, w różnym momencie przygotowania. Pamiętajmy też, że Francuzi sparingi z elity rok temu. Zimą uczestniczyli w turnieju olimpijskim w Mediolanie. Przebłysk polskiego sprintera Stanisława Aniołkowski z grupy kolarskiej Kofidis wygrał czwarty etap wyścigu dookoła Turcji. Kolarz z Radzymina nie liczy się w walce o czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej wyścigu, ale za to liczy na klasyfikację punktową. Dziś wspaniale finiszował w miejscowości Fethiye, wyskakując naprzód na ostatnich metrach finiszu z peletonu liderem kolumbijczyk Iwan Sosa. I jeszcze zaglądamy do Madrytu. Jan Zieliński awansował do ćwierćfinału turnieju Deblowego. W tym sezonie nasz szachowiec od gry podwójnej sparował się z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem. W nocy temperatura minimalna od około minus 3 stopni do 1 na plusie, cieplej miejscami nad samym morzem, tam plus 2. Jutro na północnym wschodzie, gdzie niegdzie słabe opady deszczu, a temperatura maksymalna od około 8 do 17, najcieplej na północnym zachodzie i zachodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Osiem minut po godzinie siedemnastej. Ze mną Agnieszka Laskowska, Katarzyna Fils-Wojtkowska, Jacek Franceli w tym składzie jesteśmy z Państwem do dziewiętnastej. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj dzień bez windy. Dzwonię w sprawie dnia bez windy, Jeszcze ciężarówką z windą i dzisiaj poleciłem spedytorce, żeby mi przypadkiem nie brała ładunków na windę. Także dzisiaj jadę tylko z towarem ładowanym bokiem. Pozdrawiam za czwórki. W tej sprawie dwie dwójki, siedem trójek, ale trzeba przyznać, że pan Tomek to jest człowiek z zasadami. Najlepsza winda to chyba jest z nic śmiesznego. Do góry jedzie czy na dół? A gdzie choć jechać? W bok? A jeszcze z alternatyw fajnie, jak tam się przeprowadzili do tego bloku Wojciech Pokora. Winda jest. Winda jest. Windy brak. To znaczy windy brak na razie, ale szyb jest. A jak gdyby była potrzeba, to kolega rozumiem. Tak, to nie o to chodzi. Więcej windowych i windowatych telefonów. Dwie dwójki, siedem trójek. Lady pan w trójce, 12 minut po 17 na zegarach. Zajmiemy się teraz humbakiem Timem, który płynie w stronę Morza Północnego. Pomagać ma mu w tym specjalnie wyposażona barka. To dobra wiadomość, bo jeszcze niedawno wydawało się, że ten wieloryb może nie przeżyć. Pod koniec marca utknął na bałtyckiej płyciźnie. Łączymy się z naszym korespondentem w Berlinie, Adamem Kurczewskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Już jesteś w Berlinie, rozumiem, wróciłeś z nadmorza. Właśnie to wjechałem w tej chwili, stanąłem na y, przedmieściach, właściwie na początku Berlina, bo władza, wracam właśnie dokładnie z nadbałtyku, Bałtyku, z nadwyspy Puel, gdzie, gdzie przez kilka tygodni Timi y, tkwił na mieliźnie. No i co się z nim teraz dzieje? Jak się udało go wyciągnąć z tej mielizny? Wczoraj byłem świadkiem tego, jak y, Timi został nakłoniony do tego, żeby się ruszył z tej mielizny w stronę barki specjalnej, o której wspomniałeś, przygotowanej. Czyli to musiała wczekać sztuka na 30... perswazji. Trochę było w tym perswazji, trochę oczywiście takiego planu strategicznego, który polegał na tym, że uformowano mu w dnie taki kanał, taki, który został wydrążony w tym piasku, który jest w tej zatoce właśnie wyspy Puel, przy której był utknięty wieloryb i trochę popłynął w tą stronę, a potem trochę zachęcony towarzystwem ludzi, z którymi spędzał ostatnie tygodnie, dlatego że ci ratownicy, którzy tam z nim byli, to są ci, którzy nie angażowali się tylko i wyłącznie w samo zapakowanie go na barkę, ale tam po prostu od kilku tygodni ustalali, co z nim zrobić. I, I rzeczywiście ten filmik, który pokazuje, ponieważ jestem ja na brzegu wyspy, tam żeby nie zakłócać, mogli być tylko ci, którzy go ratowali. Ten filmik pokazywał, jak właśnie przy entuzjazmie tych ludzi i przy takiej zachęcie po poklepywaniu Timiego, on wpłynął do tej barki, teraz dokończę, długiej na 30 metrów, szerokiej na 12. I to jest taki, taka wielka wanna, której on już od wczorajszej godziny Około 19 podróży, czyli prawie doby jest w podróży. Jak ten humbak się czuje? Czy po takim miesiącu na mieliźnie on potrzebuje jeszcze jakiegoś wsparcia poza tym samym transportem, Wanianką? Wspomniałeś, że była mowa o tym, że on już czeka na śmierć, że raczej już wszyscy liczyli się z tym, że może nie będzie go za długo i po prostu czeka spokojnie właśnie na koniec swojego życia. Natomiast i niektórzy naukowcy, obserwatorzy mówią nadal, że ta akcja ratunkowa nie do końca mu sprzyja, dlatego że towarzyszy jej trochę hałas. Wieloryby nie są gotowe na hałas, a do tego on już jest w takim stanie, że rzeczywiście można go nie uratować. Ale jak to powiedziały władze landu Mecklenburgia Pomorze Przednie, przy, którym, przy których brzegach ten wieloryb krążył przez ponad miesiąc. Nie można uniknąć żadnej, nie można odmówić żadnej próby uratowania zwierzęcia. Skoro pojawił się plan prywatnej inicjatywy, żeby go uratować, no to Land powiedział, że wydamy wszystkie potrzebne zgody i zobaczymy. Jak się go uda uratować, to będzie bardzo dobrze. Jak nie uda się uratować, to mówi się trudno, skoro i tak na to czekał. Natomiast no, ci prywatni ratownicy prywat, z prywatnych pieniędzy finansowani stwierdzili, że spróbują i udało się go nakłonić do, do tej barki. I dzisiaj usłyszałem, że czuje się bardzo dobrze, że ta blisko doba podróży sprawia nie, nie zrobiła jemu jakichś problemów. On y, wygląda na zwierzę, które tam się porusza w tej wannie, y, wy, wy, wypuszcza takie charakterystyczne fontanny, jak to wieloryby robią y, i kontaktuje się też z tymi ludźmi, którzy tam są i wygląda na to, że jest zadowolony. Wczoraj minister środowiska... Jest to więc... Y, środowiska. Tutaj postawimy kropkę. Jest to więc dobrze. dobra wiadomość. Cieszmy się razem z Humbakiem w takim razie. Adam Górczewski. Cieszmy się dokładnie. Dziękuję. Tak. 40 lat temu, 29 kwietnia, zapadła decyzja Biura Politycznego PZPR o podaniu płynu rugala dzieciom z północno-wschodniej Polski. To było trzy dni po awarii w elektrowni w Czarnobylu. Wtedy właśnie powstał reportaż Chmura o zagrożeniu wiszącym nad Polską. Dziś posłuchamy go po 18.30. Teraz kilka pytań do autora Jana Smyka, który 40 lat temu nagrywał reportaż, którego cenzura nie pozwoliła wyemitować przez rok. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Warszawo. Jak pan po tych 40 latach słuchał tego reportażu, to jakie myśli panu towarzyszyły? On był zrobiony nie dlatego, żeby przestrzegać przed atomem, tylko po to, żeby ludzi czas o wszystkim informować. A nie trzyma pan już w domu zapasu płynu Lugola na wszelki wypadek? Ale jodynę mam, bo wtedy jodynę też spożywano, robiono roztwór z jodyny i pito. Jest pan przygotowany w takim razie? <laughs> Czasami używam, tak. Również dla tych, którzy byli wtedy dziećmi. Zostały uwiecznione w reportażu ich głosiki. No, są to teraz dorosłe osoby. Zastanawiam się, czy w ciągu pracy nad tym reportażem zmieniało się pańskie podejście do tego, czy one powinny się bawić na dworze, czy powinny przyjmować płyn Lugola? No, no Dzieci wyjechały w ogóle z Białego Stoku. Żona zabrała dzieci, zgarniała dzieci, bo jedno miało 2,5 lat, która córka, a syn już miał cztery-latka i co było modne wtedy w Białymstoku i wyjecha wyjechała z dziećmi do Wrocławia. W Białymstoku nie było tej chmury, opadł z tej chmury, natomiast koło Wrocławia były. Wtedy po prostu nic nie wiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy tyle, ile prawdy usłyszeliśmy z tego, co się słuchało wieczorem, czyli z nadajników BBC, Wolna Europa, Głos Ameryki, dlatego, że u nas no, występował rzecznik prasowy Urban i tam jeszcze wybitni naukowcy, którzy powiadali, że bardzo dobrze, że dzieci chodzą po dworze i myją rączki, bo nie będą brudne. No. Władze nie bardzo wiedziały, co robić. To wszystko było wymuszone przez ludzi, to podawanie płynu Lugola. Czy z racji hmm. pracy nad tym reportażem czuł się pan jakoś lepiej poinformowany z grona swojej rodziny, znajomych? Jak to wyglądało? Czy lepiej? To może nie. Opiekun medyczny naszych dzieci, znajomy nasz lekarz yy, zadzwonił wcześniej mój Janek, jedź do apteki, weź płyn Lugole. Więcej nic nie powiedział. Obowiązkowo natychmiast jedź. Ale to było tak, że dostał pan ten telefon, zanim w ogóle dowiedział się pan o awarii w Czarnobylu? Tak. I jeszcze obleciałem y, tą naszą kamienicę, w której y, mieszkaliśmy. Wszystkim dzieciom dałem po trochę no co robić? No brać trzeba magnetofon i lecie zobaczyć, co w mieście się dzieje. Dopiero kiedy stamtąd wróciłem do domu, zacząłem sobie słuchać, co w świecie się dzieje. i już trochę mówili, chociaż to... I jak pan tak biegał z tym magnetofonem, to zastanawiam się, jakie miał pan kontakty z cenzurą. Bo wiemy, że później cenzura przetrzymała na półce pański reportaż. Nie był on wyemitowany od razu to znaczy, po przygotowaniu. Cenzura to nie, no cenzura to... <coughs> Nagrywałem po to całą noc żeby szybko zrobić na następnego dnia relację do trójki kochanej. No i mi się powiedziano, możesz sobie robić, ale, ale, ale, ale, ale rozdzielnia to ci tego materiału nie wyślę. No i nie wysłała. No ale ja nie, nie poprzestałem na tym, że to koniec mojej roboty. Zbierałem materiały dalej, nasłuchiwałem, co w tej sprawie piszczy. I dopiero kiedy złożyłem cały reportaż takiej postaci, w jakiej on jest. Postanowiłem wysłać go na taki doroczny konkurs na reportaż. No i on był trafiony. Poza tym, że zdobył te nagrody w konkursie Polska i Świat, to został też zakwalifikowany do konkursu Priitalia, tego radiowego Oscara, ale nie został tam jednak wysłany. No tam były obyczaje takie, że ten reportaż, który wygrywa doroczny konkurs Polska i Świat, jest rekomendowany do Priitalia. I on był rekomendowany do Priitalia i byliśmy na takiej sesji reportażu radiowego pod Poznaniem, gdzie były władze e, radiokomitetu wtedy jeszcze i tam się dowiedziałem, że no owszem, on został zakwalifikowany na Priitalia, ale do e, ogródka sąsiadów kamieni rzucać nie będziemy. No, co oznaczało, że Janek, ale ten reportaż, no, nie pojedzie, nie pojechał, no nie pojechał, tak kiedy już po latach dowiedziałem się, dlaczego nie pojechał. Nie pojechał dlatego, że akurat pech chciał, że wtedy, kiedy on był emitowany, to jeden z decydentów z ulicy Mysiej posłuchał tego i usłyszał, że tam istnieje jakieś radio Wolna Europa, Głos Ameryki. No co, gdzie, jak? No i decyzja była krótka, aż stanowcza. Słyszałem też, że kiedy ten reportaż był emitowany ponownie po latach, to ludzie byli przekonani, tak, że dzieje się to znowu. Nazywały się telefony do redakcji. Co? Gdzie? Kiedy? Jak? Płyn Lugola. Gdzie go brać? Jak? No i postanowiliśmy, że jednak niech on sobie spokojnie leży na półce, a słuchaczy nie będziemy denerwować. Jan Smyk, reporterzysta Polskiego Radia Białystok, autor Chmury. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.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 dla uczestników Kaufland Kart Extra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland karty Extra przy każdych zakupach. Od środy kiełbasy śląskie pakowane od 50% taniej z Kaufland Kart Extra, a lody grycen o pakowanie 900 lub 1100 ml 14,99 z Kaufland Kart Extra. Kaufland. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę litorsal senior i właściwe nawodnienie organizmu. Mm, nie przesadzasz?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 Widno już o tej porze roku, zupełnie widno Pięknie. środek dnia, prawda? Pamiętam jeszcze czasy, jak mówiłem dokładnie o 17.30. Dobry wieczór, a tutaj dzień dobry. Kamil Bortniczuk, Prawo i Sprawiedliwość, przepraszam, od lewej zacząłem. Bardzo proszę. Dzień dobry, dzień Panie dzień pośle. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry państwu. A Po prawej stronie Barbara Oliwiecka, Klub Parlamentarny Centrum. Dzień dobry. Panie dzień posłanko. dobry, witam Państwa, witam pana redaktora. Najpierw zaczniemy, zajmiemy się pisem, Panie Pośle, Łukasz Mejza nie jest już członkiem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Zawieszenie, wykluczenie z własnej inicjatywy, z inicjatywy klubu, jak to było i dlaczego? Czy pan wie? Z tego co wiem w świetle tych różnych y, ostatnich niefortunnych zdarzeń wokół pana posła Łukasza Majzy tych związanych z wybrykami drogowymi. Można było powiedzieć serię niefortunnych zdarzeń. Nie, można było. by tak Od powiedzieć. Lat. Pan Poszę poseł y, z, z, wykazał wolę odejścia z klubu, jeżeli będzie taka potrzeba. Tak, zgłosił się do z tego, do kierownictwa i powiedział, że jeżeli będzie taka potrzeba polityczna, jeżeli kierownictwo uzna, że, że tak należy, to on z klubu parlamentarnego odejdzie. To i z tego co wiem dzisiaj kierownictwo taką potrzebę wskazało. Pan rozumie ten pomysł na karierę polityczną? Ech, to nie jest łatwe pytanie. Bo ja, Dziękuję bo, Ja, bardzo ja, ja, bardzo powiem, ja powiem tak, ja rozumiem, ale się z nim nie zgadzam. Tak, to jaki I serio, Ech, jestem ciekaw, jaki to, to pomysł. To uważam, że, że to jest taki pomysł, zgodnie z którym polityka będzie trochę zmierzała w stronę show biznesu i popularność za wszelką cenę będzie ważniejsza od takiej przewidywalności, od tych cech, z którymi ja się... chciałbym kojarzyć i mam nadzieję, że tak będzie długookresowo politykę. A serio się Ja się nie zgadzam z tym pomysłem, ja bo nie chciałbym, żeby tak rzeczywistość wyglądała. Ja rozumiem, ale w niektórych aspektach, biorąc pod uwagę... ...na stu, ilu tam, dwudziestu, czterdziestu punktach karnych na zgłoszeniu do w, w, w walk, w walk MMA. Już od tak, pani posłanka Oliwiecka się zgłosi. Na, określenie... na punktach karnych pewnie nie, bo nie zakładam, żeby ktoś celowo zbierał punkty karne i żeby to był element jakiejś polityki, jakiejś strategii. Natomiast, natomiast, ale to proszę mi dokończyć Ju zdanie, pan, bo pan bardzo pad padło nietzulgi. bardzo ciekawe w mojej ocenie pytanie pana redaktora, bo ja sam się naprawdę zastanawiam. I mamy ten, ten drugi aspekt, o który pan zapytał, jest zdecydowanie bardziej moim zdaniem ważniejszy i ciekawy. Czy da się budować popularność polityką poprzez e, free fighty? Mhm. Chciałbym, żeby nie a obawiam się, że będzie się dało. Barbara Oliwiecka, Klub Parlamentarny Centrum. To zależy od nas, panie pośle, od nas polityków, jak będzie wyglądała ta polityka. Zależy od, od tego, kogo będziemy to również promować pośle. jako partie polityczne, brać na listy. Yy, no, To jest trochę to, co pan powiedział, że pan Mejza wy, wykazał dobrą wolę, to tak zabrzmiało, jakby naprawdę wykazał się honorem. A przecież Pamiętamy i wyczyny od 2021 roku, kiedy pobierał, jak donosiły media, opłaty za leczenie dzieci nie niesprawdzonymi metodami i to nie było tanie i wiele było osób skrzywdzonych z tego powodu. No, pan mówi, że wierzy, że te punkty nie są celowo zbierane. No, to tak oznacza, że ktoś. Uważa pan, że ktoś naciska pedał gazu za pana Mejza, dociska mu no tam kolano ja tylko Pani, już, i już panie... na pewno celowo pan Mejza nie, nie płaci tych mandatów i nie odbiera PiS. 180 parę chyba punktów karnych, 15 tysięcy mandatów to są doniesienia Pani z ostatnich. Ale bo, bo, bądź, bądźmy precyzyjni, że tak powiem intelektualnie. Ja nie powiedziałem, że niecelowo się przekracza prędkość. Ja powiedziałem tylko, że ktoś kto... Jak to się mówi, takie stare powiedzenie, jak ktoś by wiedział, że się przewróci, to by sobie usiadł, to jak ktoś by wiedział, że zostanie złapany, to pewnie by tego pedału No nie pan, nie jak ktoś widzi zna, jak zna, jak już ktoś teraz ma 120 nie punktów działam. karnych, to myślę sobie, że czy to czy nie jest dezynwoltura szada. na drodze. Tak trudno zakładać, jest jest że celowo zbiera mandaty, prawda? Ale, no, no, ale no, jak ma się już 20 no. punktów karnych, to się uświecą wszystkie ale czerwone lampy. Jak nam, no, się no. widzi znak ale... ograniczenia prędkości, to co, ktoś chce... Przekraczanie prędkości jest działaniem celowym, natomiast zbieranie mandatów już niekoniecznie, to jest zupełnie co innego. nie zrozumieli, Dobre. to było tak, że to było tak, że to były odcinkowe pomiary prędkości i one wszystkie spłynęły w jednym czasie. Więc to nie było tak, że ktoś miał świadomość, że ma ileś nie tam. Na nie usprawiedliwiam to, żeby było jasne. Nie Jeszcze żeby, żebyśmy byli tacy uczciwi intelektualnie w tym, co przedstawiamy. Okay. Więc <słowani> ja, ja zakładam, że Łukasz Majza hmm. też, gdyby Dobra, wiedział, że ma 20 to... i... punktów karnych, to tak jak pan rektor powiedział, byłby zdecydowanie bardziej ostrożny. A w sytuacji, wiem, kiedy bo... tego nie wiedział, bo nie te nie mandaty nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, spływały w jednym czasie. uczciwość intelektualna i nieintelektualna. Uczciwe jest przestrzeganie po prostu przepisów płacenia mandatu. Nie, bo nie rozmawiamy, panie nie wiem, pan zrobienia temat. Robi pan sobie krzywdę w to się dynamicznie zrobiło dzisiaj, przy chwilę no, przed majówką. jest, jest tyle ważniejszych tematów. Jasne, już, narz... zaraz, już kończymy ten temat, już, już go zamykamy. Tak, tylko możliwe no, na i odpowiedzieć na pytanie. Czy to było ciekawe? Za późno, ja nie wiem trochę, bo ja nie mam punktów karnych, więc trochę mi jest trudno sobie wyobrazić. Patrzcie państwo, i można. I to jest uczciwość, panie pośle. Zauważam, że im jestem starszy, tym mam mniejsze tendencje do powiem. A które państwo są roczniki, jeszcze żebyśmy słuchaczom powiedzieli? 83. Jaki pan młody, 77. Okej. Nie wiem, czy spływają punkty karne, jak się je kolekcjonuje do stu, kilkudziesięciu, czy one poczną, spływają i człowiek się nie orientuje, ile ma no, na No To może niech to, będzie, pan, niech to może. będzie też, że tak powiem, ku przestrodze dla naszych słuchaczy, że te odcinkowe pomiary prędkości tak działają, że rzeczywiście można w kilku miejscach przekroczyć i jak po czasie wszystkie zostaną przeczytane i spłyną, nie. to można... Dobra. No, Dobra. Oczywiście, że nie, nie. nie przekraczajmy, ale dla tych, którzy może są zbyt spokojni, niech, niech to potraktują jako nie przestrogę. Takich na drogach. Że ta ja technologia ja działa w taki sposób, już, że można ostatnia... zbierać bardzo wiele punkty. Ostatnia nie będą teza, dobra, ostatnia teza polityczna z mojej strony i zamykamy ten temat, bo mam też takie poczucie, że łatwiej było wykluczyć Łukasza Meizę teraz, chociaż to i tak bardzo późno, niż przed kampanią wyborczą, kiedy najwięcej kontrowersji wobec Łukasza Meizy było, panie pośle. Że jak trzeba było, zdekoncentrował się, pan. zdekoncentrował się pan. W 23, kiedy trzeba było utrzymać sejmową większość, to wtedy nie wykluczaliście posła Łukasza Mejza Ale z proszę z z zwrócić uwagę, że wyborcy postanowili powierzyć panu posłowi Łukaszowi Mejzie w wyniku tych wyborów mandat posłuszeństwa. Ale wy mu miejsce na czyli wcale nie jakieś takie, że jak to się mówi, niebiorące, a mimo to. A to jest może też ciekawa teza pod kątem tego pierwszego pytania, które pan zadał. Czy rzeczywiście takie postawy w polityce popłacają i czy będą popłacać w przyszłości? Czy popularność sama w sobie jest wartością? Czy to jest popularność, która powinna być poparta jakimś konkretnym działaniem? I do Cały czas pani, po, pani poseł ma, po, Pani poseł, z czym się pani nie zgadza? Bo pani posłanka, bo ja ma, mniej, bo, bo pani posłanka ma mniej relatywnie Ty tutaj czasu na wypowiedź, ja więc ja, ja oddam tak, pani tylko Chciałbym pytania. temat posła Mejza, oczywiście, Dobrze. i to pan za dużo relatywizuje, naprawdę my powinniśmy dbać o to, jako politycy, o to, jakie standardy są w polskim Sejmie, a pan Mej łamał je notorycznie. Jesteśmy to winni naszym wyborcom. I kluby parlamentarne, partie polityczne powinny również brać za to odpowiedzialność. No, taka, taka, to jest ta uczciwość, o której pan Panie, No to liczę, że zagłosujecie państwo za odwołaniem pani minister no, i, ale czemu, no Ale czemu I... mnie pan <śmiech> wyręcza? To było moje kolejne <śmiech> pytanie. To teraz pan poseł, ja przepytuję panią posłankę, było to spotkanie i to spotkanie rzeczywiście służyło temu żeby wyjaśnić wątpliwości Klubu Polski 2050? Czy pani minister Henning-Kloska tak przypadkiem wpadła na to spotkanie klubu? Bo ja już nie rozumiem... Już mówię, najpierw była komisja i na tej komisji środowiska faktycznie po pierwsze został obnażony ten wniosek o wotum nieufności przygotowany przez PiS i Konfederację, bo to było po prostu aż, aż śmieszne. Nawet padały słowa, że pani minister się niepotrzebnie tak dobrze przygotowała do tego wniosku, bo on był tak słabo merytorycznie napisany. Oczywiście punkt po punkcie pani minister jest rzetelną osobą dobrą ministrą, więc w, w, podała wszystkie dane. E, nawet do tego stopnia posłów PiSu i Konfederacji ta prawda raziła w oczy, że wnioskodawcy wyszli ale jak z jak zagłosują posłowie PiSu i Konfederacji e, to my wiemy. Cała jak koalicja posłowie 15 Polski 2050, tego nie na wiemy. komisji negatywnie zaopiniowała ten wniosek, czyli obroniła panią minister na komisji i faktycznie potem było takie spotkanie spontaniczne. To nie był formalny klub Polski 2050, ale spotkanie z kilkoma e, posłami, e, to oświadczy po prostu o dojrzałości pani minister Henik Kloski i yy, no i tego, jak, że Ale przekonaliście polityka mają tak Polskę 2050. Ja powiem tak, w Polsce 2050 jest ogromny rozłam, bo w zasadzie to m, poza liderką Katarzyną na łącz, która nie jest posłanką, która nie głosuje, a podburza i wszczyna awantury takie antyrządowe, to w zasadzie tam jest jeden poseł, może dwóch, pan Romowicz, pan Luboński, którzy deklarowali, że będą głosować przeciwko. E, reszta chyba posł. Teraz pani relatywizuje. Nie, nie relatywizuje. Rel e to jest indy odpowiedzialność indywidualna każdego posła, jak zagłosuje. Ja na mam pani nadzieję... Nałącznie że zachowają ministrem? się odpowiedzialnie Jestem, nie polskim, i nie ministrem. będą ulegać takim personalnym argumentacjom właśnie jednego, czy dwóch, czy trójki posłów, Dobra. czy ministra. pani się tak bardzo, że takim nieprzyjemnie wypowiedziała pani ministra Pełczyńskiej na Łęcz. Znaczy, faktem jest, że nie jest posłanką, ale że podburza, że sk skłóca klub. No, jako minister żony tego rządu myślę, że dużo wie od środka i ma swoje argumenty. No, człon, była członkini partii Polskiej 2050 ja też dużo wiem i wiem jaki jest styl prowadzenia polityki. Pan, szliśmy do wyborów z hasłem, który jest bardzo ważne dla Polaków, dość kłótni do przodu, natomiast nie da się współpracować i to mówię na Panie, każdym poziomie Na poziomie wy walki, ostatnie na poziomie dwa i rządu. pół roku w koalicji spędziliście na kłóceniu się. Nie, to zaraz dojdę do tego. Natomiast to y, trzeba hamować takie nastroje, za którymi de facto no, stoją prywatne ambicje. Wiecie, jak bardzo wygląda, często. Wie, wie Pani, jak wygląda wasza koalicja? Jak takie małżeństwo z 30-letnim stażem, które czeka Ale, pan... na orzeczenie o rozwód. Ja pan tylko, że my w przeciwieństwie do poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, my dyskutowaliśmy zawsze otwarcie. Tak były tarcia, no, ale tak otwarcie. długo jak z tych dyskusji wychodziły lepsze projekty ustawy, czy cofaliśmy się z jakichś pomysłów, to było dobrze. Proszę zobaczyć jak wyglądała dyskusja w cudzysłowie w Zjednoczonej Prawicy. Tam za jedność... Jarosław Kaczyński płacił stanowiskami i płacił takimi właśnie rzeczami jak Fundusz Sprawiedliwości, czy... Mam być z panią brutalnie szczerze? szczerze? Czy inne, inne kwestie. I rządzili Taka 8 była. lat i wygrywali wybory przez 8 lat. Ale mówimy... Zaczyliśmy od ja wiem, ale... etyki, pani ja, ja, pośle, to uczciwości. Polacy ich dużej nie wybrali. Spór, nie wybrali ich właśnie z tego powodu. Czy etyka często? Moi, Kamil uczciwość i etyka. Ja myślę, Kamil, że, że, że, że to się wcale tak często nie kłóci. I oczywiście nie było w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonych Prawicy, Takich sytuacji, o których Pani mówi, my też się A spieraliśmy. Proszę pamiętać, proszę pamiętać, że ja Wy sobie ręki byłem posłem, nie podawaliście na korytarz, ja akurat komentamy. byłem posłem partii koalicyjnej przez jakiś czas i pamiętam, że rzeczywiście te tarcia o sprawy głównie programowe często były. Często było tak, że mówiliśmy, odmawialiśmy poparcia różnego rodzaju projektów, kiedy się z nimi nie zgadzaliśmy, a bez nas takiej większości nie było i wówczas wycofywaliśmy się z tych projektów. Natomiast u państwa, czy u państwa jest tak różowo? Pani naprawdę w to wierzy? Czy naprawdę mamy, czy życie mamy, jest mamy różowo, naszych czy polityków? Czy, czy nie, ścieramy się, no, to jest, jest tak oczywiście tak długo. Ale czy mamy o, naszych właśnie, słuchaczy różowo, tak. teraz poprosić o to, żeby wykonali pracę i sobie poszukali, ile rzeczywiście stanowisk w różnych miejscach, instytucjach, funduszach takich, innych, czy wszelakich? łączy waszą koalicję i czy tak naprawdę wam teraz chodzi o to, żeby jakiś program realizować dla Polski i Polaków, tak, gdzie macie... Gdzie nie zerkniemy właśnie, tam problemy, pani poseł. No, służbie zdrowia proszę, dramat, budżet dramat. Pani Niczego żadny w żadnym aspekcie życia nie zmieniać tak życia pokazuję, Polaków na lepsze, więc panie, pacie, panie, a panie, słuchajcie, drodzy państwo, ja sobie świetnie poradzę w roli prowadzącego tej rozmowy. Ja naprawdę nie potrzebuję, żebyście mnie wyręczali. Pan poseł Bortniczuk, kończy, pani posłanka Oliwiecka, ale proszę panią o sekund. Sekund, teraz ja narzucę dyscyplinę. panu posłowi wczorajszą Komisję Środowiska, bo tam właśnie pani minister jasno pokazała, ile punktów z umowy koalicyjnej zrealizowaliśmy, jeżeli chodzi o ochronę przyrody, o inwestycje w tanią, zieloną energię, o nadrabianie zaległości w tym, co, czego wy nie zrobiliście, modernizację Dobra. sieci energetycznej. Krótko. Rząd, to jest nasza koalicja, koalicja rządząca nie upadnie po czwartkowym głosowaniu? Nie upadnie. Koalicja rządząca nie upadnie po czwartkowym głosowaniu? Myślę, że jeszcze nie, ale... Okay. Przyszłość nie rysuje, nie rysuje się różowo, jak już mówiliśmy o tym kolorze wielkim. To, to na koniec chciałem, żebyśmy jeszcze porozmawiali o Andrzeju Poczobucie i jego uwolnieniu. I teraz bardzo bym Państwa poprosił, żebyśmy nie wchodzili w tę dyskusję, mm -hmm. kto jest bardziej, kto się bardziej przysłużył tej sprawie, tylko żebyśmy porozmawiali trochę na przyszłość i będzie niestety po minucie wypowiedzi dla Państwa. Czy uwolnienie Andrzeja Poczobuta w Państwa ocenie jest jakąś jaskółką tego, że reżim Łukaszenki mięknie i że być może nie chce być tak uzależniony, od Władimira Putina? Czy poczytujecie państwo uwolnienie Poczobuta jako element, który musiał być uzgodniony z Moskwą? Pani... Kto z Państwa pierwszy? Proszę, jak w teleturnieju. Okay, mogę ja, jeżeli Pani poseł, poseł, poseł ale, ale, I ostatnie, też, ale będzie miała Pani przywilej ostatniego zdania. To, Pan poseł bardzo, bardzo dziękuję Pani poseł. Ja uważam, że to jakiś czas rzeczywiście Łukaszenka próbuje takimi drobnymi gestami pokazywać, że nie jest w pełni zależny od Moskwy. Co tam się dzieje na linii Moskwa-Minsk, tego nie wiemy. Ja myślę, że to jest bardzo trudna przyjaźń. O ile to jest przyjaźń, to jest taki trochę uścisk niedźwiedzia. To to, to jak blisko siebie trzyma Łukaszenkę Putin. Ja myślę, że Łukaszenka chciałby mieć jakąś możliwość rozmowy z cywilizowanym światem, z cywilizacją zachodnią na wypadek jeszcze większego pogorszenia relacji z Rosją? Czy potrzebował zgody Moskwy na wypuszczenie poczobuta? Przyznam, że no, tego nie wiemy. Jasne, ale ale wydaje mi się, że jest zdolny do tego, żeby tego typu drobne z perspektywy wojny, interesów rosyjskich, gesty wykonywać samodzielnie. Kamil Bortniczuk, Prawo i Sprawiedliwość, Barbara ja Klub Centrum. Absolutnie jestem jak najdalej od optymistycznego patrzenia na to, że w reżimie Łukaszenki coś drgnieje jest jakaś rysa. Nie, on będzie zawsze związany z Putinem tak długo jak będzie rządził, więc dopóki nie przejdą naprawdę poważnej zmiany, która się sama nie dokona, to, to to nie ma żadnego znaczenia. E, Łukaszenka jest przedłużeniem moskiewskiej władzy i tak już będzie. E, więc e, dlaczego doszło do tego uwolnienia? Dlaczego teraz? No, to są naprawdę zabiegi i presja polskiej dyplomacji łącznie i to jest to, w czym się zgadzamy. Ale też całego świata zachodniego. E, to musiało się wydarzyć w jakimś mhm. momencie. Też dlatego, że oczywiście proszę pamiętać, Właśnie, że to nie było nie za darmo. Właśnie, Jemu też Bogu, zależało na kilku, na kilku więźniach, e, które których też odzyskał, więc też nie wiem jakie oni tam mają yy, yy, interesy. No dobra, to uśmiechnijmy się na koniec. Jak już zagłosujecie <laughs> jutro, będziecie próbować odwołać rząd jak opozycja albo obronić rząd jak koalicja, to co robicie w majówkę? Ja spędzę w swoim rodzinnym domu, się w swoim grzeje? ogrodzie, pewnie przy grillu i przy siatkówce. No, Okej, okay. pani posłanko. Ja będę trochę w Warszawie, bo trochę tu jest praca, ale potem oczywiście kalisz uroczystości i liczę na yy, długie przejażdżki rowerowe. No to co? Wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Kamil Bartuniczu, dobre. Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, miłego dnia. Barbara Oliwiecka, Klub Parlamentarny. Dziękuję. Centrum. Ślicznie, wszystkiego dobrego. Państwu również wszystkiego dobrego do usłyszenia. Puls Trójki. Iwan Flow w trójce 10 minut do godziny 18. Dziś mamy dzień bez windy i państwo dzwonią po dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem przypomnieć, że kiedyś w telewizji polskiej był program satyryczny pod tytułem Winda. I... Tam głównym hasłem, powiedzeniem było windą bliżej, ale schodami szybciej. W 1980 roku poznałem swoją pierwszą miłość na warszawskim Żoliborzu o imieniu Beata właśnie w Windzie. Ale niestety wyjechała do Szwecji, za granicę nie wróciła. I z kolei drugi raz los do mnie się uśmiechnął, że poznałem też dziewczynę o imieniu Beata, ale już nie w Windzie, tylko nad Narwią. I do dzisiaj jesteśmy szczęśliwym małżeństwem 43-letnim Dziś dzień bez windy, więc drugą miłość Pana Stanisława świętujemy. A Państwo dzwonią nie tylko w sprawie windy. Dzień dobry. Humbaku, płyń i nie wracaj więcej. Czytałam właśnie o tych różnych niesnaskach, jeśli chodzi o tę pomoc, a mam cały rok bez windy. Pozdrawiam trójkę i słuchaczy. Z windą czy bez windy można dzwonić w sprawach wszystkich. Dwie dwójki, siedem trójek to jest numer telefonu dla państwa. Jacek Francel odbiera połączenia. Ale można też do nas napisać na kontakt trzymałpapolskieradio.pl. Tam najlepiej podrzucać tematy, którymi zajęć się mają nasi reporterzy. A to robi Williams i Phil, 8 do osiemnastej. I wanna contact the living Not sure I understand This road I've been given I sit and talk to God And he just laughs at my plans My head speaks a language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 in love. I'm preparing to leave her. I scare myself to death. That's why I keep on running. Before I arrive, I can see myself.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 Więcej na leksus-polska.pl Lexus elitarny w każdym wymiarze. Bo w media eksperta nie ma.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 Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka. Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarché i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na Brikomisie.pl Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć.